12 minut do godziny siódmej na zegarach w porannym kalejdoskopie. Przenosimy się teraz do Frysztaka. Budynek ośrodka szkolno-wychowawczego w tej miejscowości przez cały tydzień rozbrzmiewał śpiewem młodych członków katedralnego chóru chłopięco-męskiego Pueric Cantores Resoviensis. Pod okiem instruktorów, m.in. Dominika Lasoty, kompozytora, twórcy mszy depaczem Dominę przygotowywali repertuar, który usłyszymy początkiem września podczas dziewiątej Krajowego Kongresu Polskiej Federacji Puerii Kantoras właśnie w Rzeszowie. Relacja Renaty Machnik. Nazywam się Marcin Floszek, jestem dyrygentem katedralnego chóru chłopięcą męskiego Puerica Antaresa Właśnie popatrzemy próbę łączeniową Sopranot i altów i ćwiczyliśmy utwór Dominika Lasoty, Da pacem domine. To jest ten utwór, który będzie otwierał kongres we wrześniu. Trwają intensywne próby, żebyśmy do końca tygodnia zdążyli ogarnąć cały repertuar, który będzie potrzebny, żeby zaśpiewać w trakcie kongresu. To jest grupa młodzików. To są Soprany i alty, w tym młodziki, które zostały już przyporządkowane do głosów sopranowych i altowych. Nazywam się Michał Polak, uczęszczam do chóru Burey z już 6 lat. A ile masz lat teraz? 13. Jesteś zadowolony? Oczywiście. Daj mi przede wszystkim zabawę i naukę. Kochasz śpiewać? Uwielbiam. Muzyczne wakacje we frysztaku miejscowości no nie tak odległej od Rzeszowa oznaczają pracę. Pracę i... Jeszcze raz pracę. Stanisław Żyracki, prezes chóru. Rzeczywiście pracujemy bardzo dużo przed obiadem, po obiedzie. I po kolacji. Kilka godzin prób dziennie, ale chłopcy wiedzą, że przyjechali tu przede wszystkim pracować. Oczywiście mamy też czas i na wypoczynek. Jest piękny basen we Frysztaku, z którego korzystamy. Dysponujemy bardzo dużą, ogromną halą sportową. Czy śpiew w takim chórze wymaga też tężyzny fizycznej? Kondycja jest niezwykle potrzebna do śpiewania, chociaż większą kondycję chłopcy wykazują przy grze w piłkę nożną czy przy pływaniu. Potem na to śpiewanie nie ma sił, ale mówię to trochę z przymrużeniem oka. Kondycja jest bardzo potrzebna do śpiewania, ponieważ godziny prób i bardzo trudne koncerty czasami kondycyjnie wymagają dużej krzepy. Do, na, no, to jest y, próba tenorów i basów. Który z Was jest najdłużej w y, chórze? Nazywam się Kamil Naruk. Śpiewam w chórze od 9 lat. To wspaniała przygoda. Naprawdę nie sądziłem, że muzyka potrafi wciągnąć tak młodego człowieka, dlatego że rekrutacja zaczyna się już po podstawówce. Skończyłem drugą klasę liceum, no a reszcie mam chwilę oddechu od obowiązków, których mam bez liku, codziennie niemalże. Dlatego myślę, że wakacje to jest idealny czas, żeby pośpiewać dla Boga, dla przyjemności, dla siebie. Macie niewiele czasu do kongresu chórów, który rozpocznie się 9 września i wy będziecie współgospodarzem. Tak, w ciągu roku szkolnego naprawdę nie było czasu przygotowywać materiału na Kongres, ponieważ praca bieżąca nas absorbuje. To są liczne koncerty, różne uroczystości. Tak naprawdę za zeszyt nutowy, który zawiera 160 stron i został specjalnie wydrukowany w ponad tysiącu egzemplarzy na ten Kongres. Dopiero za materiał z tego wielkiego zeszytu zabraliśmy się właśnie tu od poniedziałku. Jest na na obóz przyjechało 72 chłopców. A w kongresie weźmie udział ponad 1000 chórzystów, nie tylko z Polski, ale także i z kilku krajów Europy. Kongres ma być przede wszystkim spotkaniem młodych ludzi i członków chóru ze sobą. Kongres ma być manifestacją pewnego wzoru wychowania, jaki proponujemy młodzieży, która w chórze uczestniczy. Jest to wychowywanie do wartości, do wartości uniwersalnych, takich jak dobro, prawda, piękno, do wartości chrześcijańskich, jakim jest tak dekalog i do tych wartości również i artystycznych, do tego piękna wyrażanego przez muzykę. I ma być to też modlitwa. Tegoroczna edycja kongresu przebiegać będzie pod hasłem Obdasz nas, panie, pokojem w naszych czasach. Koncert galowy w Rzeszowskiej Katedrze odbędzie się 9 września, a przygotowaniom do tegoż kongresu właśnie przyglądała się Renata Machnik.